Kurwa. Gorgol był wyższy od Sargiora o półtorej głowy. Przeorana bliznami po ospie, twarz zdradzała mozaikową trisomię. Łysą głowę zdobił jedynie długi, czarny i tłusty kucyk. Tors miał szeroki i umięśniony, a ręce grube i żylaste. Zdolne zapewne połamać podkowy. Lecz tym, co wprawiło Sargiora w przerażenie, była para dodatkowych rąk, wyrastających Gorgolowi z obu boków. I nie były to kończyny chore, ani upośledzone, lecz silne i równe tym, które przypadają w udziale każdemu zdrowemu człowiekowi. W tym momencie Sargior zrozumiał, dlaczego Dred nazywał go odmieńcem i dziwolągiem. Zrozumiał też aluzję Solina. I pożałował, że nikt go nie uprzedził. Widać każdy uznawał specyficzną fizjonomię założyciela Areny za fakt oczywisty i powszechnie znany. co. Zgubiło Sargiora. Jedyną, ale wątpliwą zaletą zaistniałej sytuacji było to, że ciało Sargiora natychmiast zareagowało adrenaliną i wpadło w znany mu już trans. Tymczasem Gorgol przywitał się z publicznością potężnym rykiem. Następnie zaczął okładać się po klatce piersiowej czterema kółakami, niczym King Kong. Nagle przestał i spojrzał na Sargiora wzrokiem agresywnym, ale i tępawym. Gorgol w kilku susach znalazł się przed swym przeciwnikiem. Zamachnął się prawą górną ręką. Sargior schylił się, by uniknąć ciosu. Tym sposobem wystawił się na cios lewej, dolnej ręki od mieńca. Sargior zdołał go sparować, lecz wtedy niespodziewanie Gorgol chwycił go prawą, dolną ręką za kark i skierował go wprost na wystawione kolano. Sargior poczuł ból policzka. Następnie dostał płaskiego kopniaka w klatkę piersiową i odleciał do tyłu, lądując na pośladkach. Gorgol widać nie chciał zakończyć walki zbyt szybko. Sargior wstał, w głowie poczuł pustkę. Ciało także nie podpowiadało mu żadnych posunięć, gdyż nie miało zakodowanych w pamięci, jak skutecznie walczyć z czterorękim przeciwnikiem. Odmieniec natomiast postanowił rozpocząć drugą rundę. Podszedł do Sargiora i wyprowadził identyczny cios prawą górną kończyną. By uniknąć ciosów jego dolnych rąk, Sargior kucnął, a gdy pięść przeleciała wysoko nad jego głową, wybił się do góry niczym sprężyna, prostując jednocześnie prawe ramię. Kółak Trafił ospałego gorgola w podbródek. Rozdrażniony odmieniec zareagował dość szybko i chwycił górnymi rękami Sargiora za ramiona. Podniósł go, unieruchomiając w żelaznym uścisku, a dolną parą rąk zaczął zadawać ciosy w żebra. W akcie obrony Sargior kopnął go ze szpica w twardy jak skała brzuch. Gorgol, widząc zuchwałość przeciwnika, chwycił go także dolnymi rękami i podrzucił do góry. Jak szmacianą lalkę. Upadek z wysokości był bolesny i Sargior tylko cudem niczego sobie nie połamał. Natomiast odmieniec znów czekał. Aż jego przeciwnik dojdzie do siebie, a może dać spokój. I już nie wstać. Przeszło przez myśl Sargiorowi. Jednak pobudzone zmysły, trans, w jakim się znajdował, oraz widok co najmniej kopy par oczu, obserwujących z zachwytem jego walkę, zmusiły go, do przybrania pozycji pionowej. Właścicielowi Areny taka postawa widać się spodobała, bo na jego wąskich ustach pojawił się grymas, który mógł zostać odebrany jako przelotny uśmieszek. Gorgol po raz trzeci zainicjował walkę. Sargior wiedział, że nie podoła i skupił się raczej na unikaniu ataków, by nie stracić podczas walki oka, Zębów bądź innych narządów, które są równie delikatne, a odgrywają istotną rolę dla organizmu. Jednak parowanie i blokowanie ataków wyprowadzanych przez dwie pary rąk, które były jednakowo wyćwiczone i sprawne, było niemożliwe. Co róż Sargior przyjmował bolesne ciosy, a to w ucho, a to w ciemię, Tors czy żebra, czując, że całe jego ciało wyje z bólu i wnet odmówi mu posłuszeństwa, podjął ostatnią próbę kontrataku. Po sprawnej fincie półobrotem przeniósł się w okolice prawego boku gorgola. Następnie uniknął kolejnego ciosu, i odskoczył tak, że zbyt wolny odmieniec nie zdołał się odwrócić w jego stronę. Jednak żaden cios w stalowe mięśnie pleców nie mógł zaszkodzić czterorękiemu. Dlatego Sargior postanowił najzwyczajniej w świecie na nie wskoczyć. Nogami oplótł go w pasie, a rękami chwycił za kucyk. Zaskoczony takim obrotem sprawy Gorgol, Wpadł w furię. Potężne ramiona były zbyt umięśnione, by mogły sięgnąć pleców. Szczytem ich możliwości było jedynie podrapanie się w ucho. Odmieniec miotał się i szarpał, ale Sargior nie puszczał. Wyglądało to komicznie, niczym ujeżdżanie konia, co wprawiało dziwolonga w prawdziwą wściekłość. W końcu znalazł rozwiązanie. Przewrócił się na plecy, przygniatając swym cielskiem Sargiora. Zabrakło mu tchu w piersiach, ale nie poluzował chwytu. Gorgol przekręcił się na bok i wstał, wciąż mając Sargiora na plecach. Przewrócił się po raz drugi, tym razem z większym impetem. Sargior pojął, że długo nie wytrzyma podobnych upadków. Przy trzecim podejściu, gdy czteroręki już padał na plecy, sargior uwolnił go z uścisku i odskoczył, lądując na ugiętych nogach. Jednak Gorgol już nie zdołał uchronić się przed upadkiem. Sargior korzystając z chwili nieuwagi, posłał upadającemu przeciwnikowi cios z nad głowy. Jego pięść. Spadła na twarz Gorgola niczym młot i złamała mu przegrodę nosową. Chyba po raz pierwszy w całym jego życiu. Sargior uśmiechnął się do siebie, lecz radość trwała krótko. Leżący Gorgol chwycił jego kostki dwoma prawymi rękoma. Sargior wymierzył kolejny cios w twarz rywala ale ten chwycił jego pięść lewą górną ręką. Używając ostatniej wolnej kończyny czteroręki, podparł się i wstał. Sargior miotał się i próbował wyrwać, ale dłonie Gorgola trzymały go niczym i madła. Po chwili poczuł, jak unosi się w górę. Potem poczuł upadek. Ręce od mieńca wciąż trzymały jego nogi i rękę, następnie znów znalazł się nad głową dziwoląga i znów boleśnie zetknął się z ubitym piaskiem. Kiedy czuł, że zbliża się kolejne uderzenie, nagle odezwał się jego żołądek. Sargior zwymiotował polewkę z bobu, paskudząc sobie ubranie, i trzymające go dłonie. Gorgol, widać przyzwyczajony do podobnych incydentów, zwolnił uścisk i podniósł do góry wszystkie cztery ręce. Ryknął triumfalnie i omiótł wzrokiem całą arenę. Sargior natomiast leżał i nie zapowiadało się, aby szybko wstał. Czuł, że boli go każda kosteczka ciała. Jak przez mgłę pamiętał, że dwoje wojowników wyniosło go na noszach przed arenę. Tam dopadł go zaaferowany Solin i zaoferował swą pomoc. Sargior, opierając się na jego wątłych ramionach, dokuśtykał do strażnicy. Czuł, że sztywnieje mu kark. Przed oczami migotały mu czarne plamki, które zagęszczały się i utrudniały widzenie. A przy każdym wdechu czuł ukłucie w lewym boku. Polecił skrybie wydać swoje rzeczy. Starzec chyba mu gratulował odwagi i chwalił go, że tak długo wytrzymał na arenie. Ale Sargior był zbyt otępiały z bólu, by zrozumieć, co ten mówi. Pierwszą rzeczą, którą uczynił, było wypicie różowego dekoktu, który zakupił u handlarza magicznymi artefaktami. Liczył na szybką regenerację, tak jak to miało miejsce po wypiciu eliksiru w wieży Gilona. Jednak mikstura nie zadziałała nawet w połowie tak dobrze, jak dekokt żilona czy zwój leczenia, którego ostatnio użył. Przeklął w myślach furfanta. Jednak eliksir sprawił, że Sargior był w stanie chodzić o własnych siłach, a głowa nie ciążyła mu niczym kamień. Po odebraniu swojego dobytku z przechowalni Powolnym krokiem ruszył w stronę karczmy. Solin nie odstępował go na krok. Poznać było po nim, że język świeżbi go okrutnie, ale powstrzymywał się, by nie męczyć ani nie denerwować swego towarzysza. Powoli i w milczeniu doszli do gospody. Sargior bez słowa udał się do swego Alkierza. Solin odprowadził go aż do samego łóżka, na które mężczyzna zwalił się z jękiem i stękaniem. Chłopiec stał nad nim przez chwilę, po czym odwrócił się na pięcie i ruszył do drzwi, kiedy jego uszu dobiegł zachrypnięty głos sargiora. Dziękuję, że ze mną byłeś. – Od czego są przyjaciele? – odparł. – Nie myśl sobie, że zapomniałem o danym słowie – kontynuował nie bez wysiłku Sargior. – Jednak teraz nie mam siły na cokolwiek. – Rozumiem. Jeśli możesz, odwiedź mnie jutro rano. – Trzeba ci czego? – spytał niespodziewanie Solin. – – Snu – odpowiedział Sargior. – W takim razie bywaj! Chłopiec uniósł do góry rękę w geście pożegnania. – Bywaj! Rozdział dwudziesty drugi Sargior przespał cały wieczór. Noc – i sporą część poranka. Najwyraźniej dekokt działał z opóźnionym efektem, gdyż po przebudzeniu czuł się o wiele lepiej. Choć obolały i posiniaczony, był w stanie normalnie funkcjonować. Zszedł do jadalni i zamówił śniadanie. Ze smakiem jadł biermuszkę i zagryzał grubymi pajdami orkiszowego chleba, Podczas posiłku wspominał swą wczorajszą walkę. Dostał nauczkę. Przekonał się, że nie jest niezwyciężony i mimo nowych umiejętności musi uważać na to, jakich wyzwań się podejmuje, gdyż mogą go one przerosnąć. Docenił także eliksir zwinności. Z jego pomocą pokonał przecież demona, o wiele groźniejszego od właściciela areny. Żałował, że nie jest w posiadaniu większej ilości owych specyfików. Jego rozmyślania przerwał Solin, który ostrożnie wszedł do Oberży i zaczął szukać Sargiora wzrokiem. Szybko go zauważył i dosiadł się z zadowoloną miną. – Jak się czujesz? – zapytał. – O wiele lepiej. A nie wyglądasz. Sargier dopiero teraz się zorientował, że jego ubranie wciąż jest pokryte kurzem, piaskiem i krwią. W Waren jak dotąd nie spotkał ani jednego lustra. Nie wiedział więc, że jego twarz jest ozdobiona fioletowymi i żółtymi siniakami oraz ranami pokrytymi strupami zaschłej krwi. Mam do ciebie prośbę, Solinie. Słucham. Po śniadaniu skorzystam z kąpieli. Czy mógłbyś w międzyczasie kupić mi nową koszulę? Ta do niczego się już nie nadaje. No i jeszcze jeden eliksir. Wiesz, taki jak wypiłem wczoraj. Solin wciągnął głośno powietrze. Koszulę mogę załatwić, jeżeli mi dasz miedziaki. Ale jeśli chcesz znać moje skromne zdanie, to odradzałbym ci pić kolejny dekokt. Dlaczego? Naprawdę nie wiesz, czy tylko mnie sprawdzasz? spytał podejrzliwie Solin. Naprawdę nie wiem. O co chodzi? Co z ciebie za mak bojowy? Ale mniejsza z tym. Magiczne eliksiry nie regenerują ciała w naturalny sposób. Ich nadużycie może się skończyć tym, że miast uleczenia zemrzesz. Sargior głośno przełknął ślinę. A w jakich ilościach są niegroźne? Kiedyś pytałem o to znajomego Felchera. Usłyszałem wtedy, że można bez obaw wypić jeden magiczny eliksir. Co około piętnaście dni. Sargior nie odpowiedział. Wstydził się przyznać, że w ciągu ostatnich kilku dni spożył ich już trzy. – Piłeś niedawno taki eliksir, prawda? – bardziej stwierdził niż zapytał Solin. – Piłem. – zaległa chwila ciszy. – Trudno. Musisz liczyć na to, że organizm jakoś to wytrzyma. — Piłem, ale nie dla przyjemności — bronił się Sargior, lecz z musu. — Aha! Sargior wyciągnął z sakwy miedziane monety i wręczył je Solinowi. — Bądź tak dobry i kup mi koszulę. Gdy wrócisz, porozmawiamy jeszcze — mrugnął doń porozumiewawczo. Solin wziął monety i wyszedł. Sargior natomiast dokończył posiłek i zamówił u nabowej kąpiel. Podczas mycia uświadomił sobie, jak bardzo został poturbowany. Woda wnet stała się brązowa od kurzu i krwi. Większość ruchów wciąż sprawiała mu ból. Bał się, czy aby nie ma pękniętych kości albo naderwanych stawów. Ledwo skończył kąpiel i zaczął się osuszać. Rozległo się pukanie. Sargior przekręcił klucz i wpuścił do pokoju solina. Chłopak bez skrępowania wszedł i rzucił na łóżko nową lnianą koszulę. Sargior włożył świeżą bieliznę. Wytrzepane z kurzu nogawice i sięgnął po koszule. Następnie położył się na łóżku i gestem wskazał Solinowi krzesło. Chłopak w milczeniu usiadł. Abyś dalej mógł uchodzić za najbardziej poinformowaną osobę w Waren, bezwzględnie ciągniesz mnie za język. Solin uśmiechnął się i przytaknął. Musisz jednak wiedzieć, że to, co ci opowiem, może okazać się niebezpieczną wiedzą i lepiej by było, byś przez jakiś czas jeszcze się nią nie dzielił ze wszystkimi. Zgoda. Sargior zauważył pewne podobieństwo między Solinem a Pendarem. Nader wysoko cenili sobie posiadanie wszelkich i szczegółowych informacji o wszystkim, co ich otacza i byli gotowi zrobić wiele tylko dla zdobycia wiedzy, która może okazać się bezużyteczna i której nigdy nie będą mieli okazji wykorzystać. Jednak Sargior Czuł, że mogło być też zgoła na odwrót. I nieraz ich dociekliwość pomogła im wybrnąć z opresji, bądź pozwoliła w krótkim czasie się wzbogacić. Sargior rozpoczął opowieść. Pokrótce przedstawił Solinowi swe spotkanie z jego bratem, następnie przeszedł do Dekarda, Rogę, ich wspólnej przygody. Szybko i treściwie zrelacjonował to, co spotkali w podziemiach. Powrót do zakonu i spotkanie z Marsimem pominął, gdyż bał się, że Solin będzie go niepokoił podczas spotkania z magiem i odprawieniem egzorcyzmów. Następnie powiedział mu o Tarinie i Dredzie, oraz o tym, że walka z gorgolem była tylko przykrywką do ucieczki robotnika z Kariną. Solin był zaskoczony. Słuchał z otwartymi ustami, co także było cechą wspólną jego i Pendara. Widać nie spodziewał się, że podczas tej krótkiej pogawędki usłyszy tyle niewiarygodnych informacji. Co ciekawe, chłopiec. Nie podważył ani jednego słowa Sargiora i wszystko przyjął jako aksjomat. Dopomogły mu w tym zapewne leżący obok łóżka posrebrzany goleń i przyczepiona do sakwy czaszka, na którą co jakiś czas spoglądał z zainteresowaniem. Gdy Sargior skończył, Solin wstał i zaczął chodzić po alkierzu. — Co się stało? — spytał Sargior. — Zaskoczyłeś mnie. Muszę sobie wszystko poukładać w głowie. Po chwili usiadł z powrotem na krześle. — Zgodnie z umową ja też mam dla ciebie pewną wiadomość. — Słucham. — Pamiętasz tego łysego mężczyznę, o którym ci wspominałem? — Pamiętam — uśmiechnął się Sargior. I postanowił pochwalić się przed Solinem uzyskanymi informacjami. Jest to elitarny morderca. Wyszkolony w bezwzględnym zabijaniu. Należy do gildii zabójców, która szkoli podobnych osobników. Solin wstał z krzesła tak gwałtownie, że przewróciło się na ziemię. Skąd? Jesteś niemożliwy. Nastała chwila milczenia a chłopiec znów zaczął krążyć po pokoju. – Nie ma się co dziwić, że dowiedziałeś się o nim. Istnienie gildii morderców jest dość znanym faktem, ale wiesz, dlaczego jej wysłannik pojawił się w Waren? – Nie wiem – odparł Sargior. – To dobrze, bo gdybyś wiedział, to zdeprecjonowałbyś wartość moich informacji. – Sargior zauważył, że jeżeli chodzi o szpiegostwo i wścibstwo, Solin używa wyjątkowo fachowego języka. Morderca, na zlecenie samego suwerena Bensalu, poszukuje czarnego maga, nekromantę, lisza i czarnoksiężnika. Jednym słowem odszczepieńca, którego imienia jeszcze nie poznałem. Sargiora przez moment kusiło, żeby krzyknąć żylom, powstrzymał się jednak. – Jest to praca niebezpieczna – rzekł Solin. – Ale niebezpiecznie zrobi się też w Waren, jeśli w okolicy błąka się osobnik pokroju nekromanty. – Co wiesz o czarnym magu? – zapytał Sargior. – Dlaczego jest tak niebezpieczny? Dlaczego jest niebezpieczny? Powtórzył chłopak. Dobre pytanie. Może dlatego, że wyparł się zasad zakonu magów ognia i oddał się czarnoksięstwu? Może dlatego, że ma moc budzenia do życia zmarłych, zniewalania duchów i przywoływania bestii z innych wymiarów? Może dlatego, że wszędzie, gdzie się pojawi, sprawia kłopoty, Król Kinoru już dawno skazał go na śmierć, ale on wciąż się maskuje, ukrywa, wciąż jest nieuchwytny i wciąż bruździ. Nie dziwię się, że posunięto się do tak drastycznych środków i poproszono o pomoc tę paskudną gildię morderców. Ale mniejsza z tym, tym co powinno cię najbardziej zainteresować, prawił Solin, jest fakt że ów, łysy mężczyzna ma na ciebie oko. Śledzi cię i obserwuje. Sargior zamarł. Skąd wiesz? Po prostu wiem. Nastała cisza, długa i krępująca. Solin, widząc, że Sargior posmutniał, zmienił temat. Wiesz, że całe miasto macie na języku? Wszyscy są pod wielkim wrażeniem twojej walki. Nikt już dawno nie wyzwał na pojedynek samego Gorgola. A jeszcze dawniej nikt nie zdołał złamać mu tego obmierzłego nosa. Cieszę się, rzekł Sargior, choć w rzeczywistości wcale nie był z siebie zadowolony. Chodzą słuchy, że Gorgol miałby ochotę na jeszcze jedną walkę i gdy tylko wydobrzejesz, liczy na rewanż. Nie ma na co liczyć, uciął Sargior. Szkoda mojego zdrowia. Tak czy inaczej stałeś się znaną personą, kontynuował Solin. Sargior bezwiednie uśmiechnął się w duchu. Pamiętasz, na początku miałeś wątpliwości co do tego, że jestem prawdziwym magiem bojowym. Pamiętam, zgodził się chłopiec. I już ich nie mam. Solin zaczął relacjonować przebieg walki z perspektywy widza i włożył w to cały swój krasomówczy talent. Sargior... Po kilku minutach dał mu delikatnie do zrozumienia, że jest zmęczony i potrzebuje odpoczynku. Chłopak zrozumiał i opuścił pokój, żegnając się wylewnie. Gdy tylko zamknął drzwi, Sargior padł na łóżko. Układał usłyszane informacje w całość. Zastanawiał się, czy fakt, iż działa na polecenie Żylona nie został już odkryty i dlatego morderca zaczął się nim interesować. Może liczy na to, że Sargior doprowadzi go do Czarnego Maga? Albo czeka na odpowiedni moment, by zaatakować i wydobyć siłą potrzebne mu informacje? Po raz pierwszy zastanawiał się, dlaczego żilą? stara się w tak pokrętny sposób zdobyć łzę awochę. I jakimi przewinami czarny mak zasłużył sobie na tak nieprzychylną opinię? Czuł się zdezorientowany. Wiedział jednak, że jedynym sposobem na powrót do swojego świata było dopełnienie umowy zawartej z żilonem. Był to jego cel nadrzędny i postanowił trzymać się planu, jaki ułożył sobie już w pierwszym dniu w Nowym Świecie. Wkupić się w łaski zakonu ognia, zdobyć łzę a wochę i wrócić do domu, do mamy i taty, do Michała i gimnazjum, do swojego pokoju i komputera te postanowienia były ostatnią myślą sargiora, nim zapadł w płytki sen, rozdział 23 przebudził się, gdy było już popołudnie. Zdziwił się, że spał tak długo ale potłuczone ciało widać potrzebowało snu i więcej energii, gdyż poczuł wilczy głód. Wstał z łóżka, ubrał skórzaną katanę i zszedł do jadalni. Pora była zbyt wczesna, by w karczmie gościło wielu ludzi, ale na tyle późna, by ławy były już zajęte przez stałych bywalców. Sargiorg Zamówił obiad o kolację. Czuł na sobie ciekawskie spojrzenia, ale nie zwracał na nie uwagi. Nawet Kenap przyglądał mu się, jakby widział go po raz pierwszy w życiu. Sargierowi pośpiesznie podano tłuste wieprzowe żeberka polane sosem i mocno doprawione kminkiem oraz kufel piwa. Zjadł szybko i ze smakiem. Choć nigdy nie był zwolennikiem tłustego jedzenia. Gdy obgryzał z mięsa ostatnią kosteczkę, przysiadł się do niego Tarin. Zrobił to równie niespodziewanie i niepostrzeżenie jak poprzedniego dnia. Sargior jednak tym razem się nie wzdrygnął, gdyż się go spodziewał. – Udało się? – zapytał bez wstępów przybysza. – Myślę, że tak. Powiedział parobek szeptem. Najpóźniej za kilka dni Gorgol się zorientuje, że Karina opuściła miasto. Ale oni już będą wtedy daleko. Domyśli się czegoś? Indagował Sargior. Tego, że zbiegła z dredem? Na pewno. Jeśli los nieszczęśliwie zetknie tych dwóch, skończy się to śmiercią mojego przyjaciela ale wierzę, że Dret zabezpieczył się przed tego typu zdarzeniami. Jeśli zaś idzie o nas, dodał od razu, możemy się czuć bezpiecznie. Tego, że był to z góry ustalony plan nigdy się nie domyśli, prędzej stwierdzi, że Dret po prostu skorzystał z okazji i prysnął z Kariną, gdy dowiedział się o walce na arenie. Ponadto tamtego wieczoru nie widziało nas razem zbyt wiele osób. I jeśliby Gorgol próbował coś zwęszyć, ludzie mu nie pomogą, bo go po prostu nie lubią. Nie lubią go, to fakt. Ale wiadomo, że dużo ludzi...